Dzień dobry wszystkim. Tak więc, jeśli się zastanawiacie, dlaczego Kaznodzieja jest tutaj, to właśnie przez online. Po prostu lepiej widać. I przez telewizory, tak. Tak więc, to nie moje przywiązanie do sceny, tylko potrzeba chwili. No właśnie, tak jak już Jacek zaczął. Temat manipulacji dzisiaj. Nie wiem, czy ten, czy. On no, słyszał, więc jest faniaszyk teraz, nie? No, więc tak. Nie wiem, czy pamiętacie ostatnio, o czym mówiłem mniej więcej. Poniekąd temat się będzie wiązał z tym, o czym mówiłem jakiś czas temu. Mówiłem o handlowaniu z Bogiem i o motywach serca. Wiecie, to temat o tyle powiązany, że manipulacja ma coś, ma, między innymi ma na celu w tym, żeby wpłynąć na motywy naszego serca, o czym dalej sobie powiemy. Teraz krótka definicja manipulacji Manipuluję wtedy, kiedy próbuję wymusić na innej osobie, żeby ta osoba zrobiła to, co ja chcę. Próba uzyskania swoich celów przez, można powiedzieć, emocjonalny szantaż wręcz czasami, prawda? Krótkie hasło, bądź wola moja w twoim życiu, tak? Więc z jednej strony musisz sobie zadać pytanie, czy ty czasem ulegasz czymś manipulacjom, czy jesteś przez kogoś kontrolowany w jakiś negatywny sposób, czy jest tak na przykład, że przebywasz w, w towarzystwie jakiejś osoby i czujesz się w pewnego rodzaju zniewoleniu, które cię ogranicza ograniczają, nieśmiela, które sprawia, że podejmujesz wybory, których tak nie do końca chcesz podejmować, które nie są tak do końca zgodne z twoim przekonaniem, ale też z drugiej strony musisz sobie sam zadać pytanie, czy to tobie czasem nie zdarza się być manipulatorem i przez jakieś emocjonalne triki próbujesz na kogoś wpływać, niekoniecznie w pozytywny sposób. Więc to, co jest charakterystyczne dla manipulacji, to to, że ona ma miejsce głównie na poziomie emocji. To jest istotne zastrzeżenie. I inspiracją dla tego tematu, nie ukrywam, był dla mnie była dla mnie postać Jezebel, królowej Izraela. Nie wiem, pewnie nie, nie jeden z was słyszał o niej. Ona była mistrzynią manipulacji. I ona była ministrzynią manipulacji do tego stopnia, że wręcz swego czasu popularne w Kościele było takie nauczanie o duchu Jezebel. Nie wiem, czy ktoś słyszał. Wiecie, ja powiem szczerze, jestem dość sceptycznie do tego nauczania nastawiony. Z tego prostego względu, że w Biblii nie ma nigdzie wprost napisane o duchu Jezebel. Nigdzie o tym nie czytam, więc uważam, że jeśli ktoś głosi na ten temat, to dobrze, żeby zaznaczył, że jest to jakiś obszar bardziej jego spekulacji, niż tego, co rzeczywiście Boże Słowo na ten temat mówi, prawda? Wiecie, bo jestem zdania, że jeśli Biblia w jakimś temacie milczy, to lepiej jest, żebym ja też milczał, ewentualnie, tak jak mówię, zaznaczył, że coś, o czym mówię, jest to sfera bardziej moich spekulacji, bardziej lub mniej trafnych, ale jednak spekulacje niekoniecznie, tego, co mówi w rzeczywistości Boże Słowo, albo czego nie mówi. Ja aczkolwiek prawdopodobnie wiem skąd to nauczanie o duchu Izabel się wzięło. Z tej prostej przyczyny, właśnie, że tak jak mówię, Izabel była znakomitą manipulatorką, i myślę też, że z jednego bardzo takiego specyficznego zdarzenia, zastanawiającego. Pamiętajmy historię Izabeli Eliasza. Eliasz był prorokiem pana, i kiedy czytamy w 18 rozdziale pierwszej księgi królewskiej historię Eliasza to widzi on nam, jawi się on nam jako supermen wręcz, jako bohater, wiecie, taki no nieosiągalny dla nas lotów. Więc to był człowiek, który nagle pojawia się Achabowi, który go ściga i chce go zabić i mówi mu w twarz o tym, że on nie postępuje drogami Pana, prawda? Później Eliasz sam staje na górze Karmel, naprzeciwko 450 proroków Baala i 400 proroków sam jeden, prawda? I miał miejsce tam pojedynek na to, który Bóg jest prawdziwy, czy, pra, czy Jachwę, czy Bala Aliaszera, prawda? No i pamiętamy tą historię, gdzie wręcz doszło do takiej sytuacji, gdzie Eliasz nabija się z czcicieli boszków, kiedy oni próbują swoje tam rytuały odprawiać, pośmiewuje się z nimi, że a może wasz Bóg zasnął, albo coś mu się stało, prawda? Albo gdzieś e, zamyślił się, prawda? Więc widzimy taką jego bardzo pewną postawę później, kiedy przyszła kolej na Niego, krótko się pomodlił, spadł ogień z nieba, strawił Jego ofiarę i to przekonało lud Boży, że to Jachwę jest Bogiem. I wtedy na rozkaz z inspiracji Boga, takie to były czasy, Eliasz kazał zabić tych wszystkich proroków tam nad potokiem Kidron, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Później widzimy Eliasza, który spotyka gdzieś tam znowu Achaba. I on mówi, że ma modlić się o deszcz, który nie padał od trzech i pół roku i on z, pewno z pewnością siebie mówi Achabowi, żeby jechał szybko do Jezreel, bo zaraz zmoczy go deszcz. I rzeczywiście tak się dzieje. I mało tego, kiedy Achab rydwanem jedzie do Jezreel, Eliasz ogarnięty mocą Bożą, się wyprzedza go i jest wcześniej jeszcze od niego. Więc no, postać, że tak powiem no idealna, mąż Boży, superbohater, prawda? I nagle przychodzi rozdział dziewiętnasty. To jest mój ulubiony rozdział, ten fragment początkowy przede wszystkim, kiedy nagle pewnego dnia, nawet nie tyle, że osobiście, ale posyła jakiegoś posłańca Jezebel do Eliasza i mówi mu, że za to, co zrobił prorokom, na umrze. I co robi Eliasz? Zląk się i uciekł. Niesamowita dla mnie reakcja. Człowiek, który pewnie dziesiątki razy słyszał o tym, że grozi mu śmierć, prawda i tak dalej, nagle po prostu, no, można tak kolokwialnie mówić, wystraszył się kobiety. I stąd, myślę, jest też, bierze się to nauczanie o duchu Jezebel, ponieważ jest to tak niesamowita sytuacja, że to rzeczywiście człowiek zadaje sobie pytanie, że albo miała miejsce tu jakaś nadnaturalna siła, albo Jezebel rzeczywiście była świetną manipulatorką. Ja bardziej stawiam na to drugie, aczkolwiek uważam, że być może też jakieś duchowe siły do tego się dołożyły. My nie mamy pełnego jakby, wiecie, Biblia, kiedy przyutacza jakieś treści, no to my nie znamy dokładnie treści, czy to listu, czy też mowy, którą przekazał posłaniec Jezebel. Jest ona zawarta... Myślę, esencja tej treści w jednym wersecie, ale myślę, że były użyte tam takie słowa, tak, takie sformułowania. Jezebel, osoba manipulująca, wie dobrze, jakich słów używać, jak wpłynąć na czyjeś emocje, że to sprawiło, że Eliasz stchórzył. Dlaczego między innymi lubię ten moment, kiedy Eliasz upada? No bo okazuje się, że on jest taki sam jak ja że on nie jest super bohaterem, prawda? Ja myślę też, że też z tego powodu Jakub pisze, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. My widzimy tutaj Eliasza, który poddał się manipulacji Jezebel. uległ, można powiedzieć. I tu mamy pierwszą metodę manipulacji ujętą. To jest zastraszanie. Jak wielu z was zdarzyło się być zastraszonym przez kogoś, Ktoś ci powiedział, jeśli nie zrobisz to lub tam, to ja ci zrobię to i owo. I powiedział to takim tonem, użył takich słów, że to zadziałało. Ja myślę, że niejednemu z nas się to zdarzyło. I wiecie, takie sytuacje sprawiają, że kiedy jesteśmy zastraszani, zalewa nas takie uczucie strachu, że przestajemy racjonalnie funkcjonować, racjonalnie się zachowywać. I podejmujemy niewłaściwe decyzje, takie jak na przykład Eliasz. I najczęściej wtedy mamy chęć reagować ucieczką. Kiedy jesteśmy zastraszeni, kiedy jesteśmy w spowiedzi tą mgłą strachu, to nie mamy pełnego obrazu sytuacji. Tak jak Eliasz właśnie. Bo Przecież wystarczyło, żeby on mógł pomyśleć, przypomnieć sobie te wszystkie momenty, kiedy Bóg go ratował. Nieraz już w jeszcze nawet gorszej sytuacji się znajdował niż tej tutaj, a jednak uległ temu strachowi, bo nie wyszedł z tej właśnie mgły strachu, zastraszenia, którego ogarnęła. Ja myślę, że jakiś czas temu mówiłem na ten temat, więc nie będę się zbytnio na, na temat strachu rozwodził. Aczkolwiek my widzimy właśnie pierwszą metodę manipulacji, to jest zastraszanie. Wiecie, metoda zastraszania jest dość powszechna, dla mnie taką, jednym z y, takich niesamowitych fragmentów, gdzie jest mowa o zastraszaniu i użycia zastraszenia jako właśnie pewnej formy manipulacji, żeby coś wymusić na kimś, jest zawarta w księdze Nehemiasza 6, 9-14. Tam przypomnę sytuację mniej więcej taka, od... Nehemiasz Izrael cały odbudowywał świątynię no i było tam paru ludzi którym się to nie podobało i chcieli przez różne formy, również przez manipulację, zastraszeniem, wpływać na Nehemiasza i lud Boży. I czytamy od 9, 6 rozdział 9, 14. Nehemiasz 6 rozdział od 9 wersetu. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas. Braknie im sił do dalszej pracy, nie zostanie ona wykonana. To też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. Tak nawiasem mówiąc, bardzo dobra metoda. Kiedy cię ktoś próbuje odwieźć od tego przez zastraszenie, to dobrze jest jeszcze bardziej się przyłożyć do tej rzeczy. I strach słabnie. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delejasza, syna Mecha, Tebela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do mnie, pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku, nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić, a ja odpowiedziałem, czy człowiek taki jak ja ma uciekać, czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg wysłał, lecz wypowiedział ten wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiaż i Sanbalat przekupili go. A został przez nich przekupiony, aby ja się przelągł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech i aby oni mieli podstawę do zniesławiania mnie, by mnie zhańbić. Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanbalata, a również prorokini Noadi i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. Wiecie, to jest dla mnie o tyle niesamowite, że jakby to zastraszanie jest tutaj podszyte duchowością pewną, prawda? Przez proroctwo. I zdarza się, że w Kościele również mają miejsce, mają sytuację, że manipulacje właśnie, można powiedzieć, nazwać je manipulacjami duchowymi, że ktoś chce zastraszyć Kościół, czy też pojedynczych wierzących, chcąc uzyskać jakieś swoje cele. Taki skrajny przykład, jaki znam, o jakim słyszałem, to pewien kaznodzieja, który chcąc żeby wierni płacili dziesięcinę ładnie. Mówił im, jeśli nie będziecie płacić dziesięciń, będziecie chorować. To jest skrajny przykład, ale to jest właśnie forma zastraszania i manipulacji. Zastraszenie nie jest częścią, nie jest esencją Królestwa Bożego. Strach nie jest częścią składową Bożego Królestwa. Ewangelia nie jest Ewangelią strachu, ale Ewangelią łaski, Dlatego kiedy ktoś próbuje Cię zastraszyć, nieważne gdzie, czy w kościele, czy gdziekolwiek indziej, nie poddaj się temu. Wyjdź z tej mgły zastraszenia, pomyśl trzeźwo, logicznie i dopiero wtedy podejmuj decyzję. Wyjdź z oparów strachu i trzeźwo pomyśl o całej tej sytuacji. Wybierz, podejmij wybór według tego, co jest prawdą, a nie według tego, jak Ci sytuacja przedstawia strach. Tak więc pierwsza metoda manipulacji to zastraszanie. I wracamy do naszej mistrzyni manipulacji, do Jezebel. Druga księga królewska, dziewiąty rozdział, od 30 do 33. Nakreślę kontekst jechu z rozkazu Boga, namaszczenia Elizeusza, bodajże, też Eliasza. Między innymi był powołany do tego, by usunąć Jezebel i Achaba z funkcji królewskiej. Jechu zaś przybył do Jezrael. Gdy dowiedziała się o tym Izabel, podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. No, forma manipulacji jakby nie było. I gdy Jechu wjechał do bramy, zapytała: "Czy masz się dobrze, Zimri morderca swego pana?" i znowu nakreślił tu kontekst. Nieco wcześniej tak się złożyło, że Jechu z rozkazu Bożego po prostu zabił Jehorama, króla izraelskiego. Izabel nie wyrzuciła mu tego wprost, tylko wspomniała o pewnym wcześniejszym spiskowcu, który zabił innego króla izraelskiego. Więc co próbowała uzyskać Izabel? Próbowała wzbudzić poczucie winy w jechu. Tak więc kolejna forma manipulacji, którą ktoś może w twoją stronę kierować, to jest poczucie winy lub też ty możesz w kogoś uderzać poczuciem winy i czytamy dalej o tym no radykalna odpowiedź Jechu. On zaś, zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał, kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj, i trzej mnuchowie. On zawołał, się ją. Wtedy oni ją rzucili, a i krew obryzgała ściany konie, które ją startowały. Więc my tak nie odpowiadamy. Żyjemy pod łaską, prawda? Nie bierzemy akurat przykładu z Jechu o tyle, że nie zrzucamy kogoś tam z wysokości, ale bierzemy przykład o tyle, że w pewny radykalny sposób Rozprawiamy się z manipulowaniem. Kolejna forma manipulacji, czyli przez wzbudzanie poczucia winy. Jak wielu z was właśnie spotkało na swojej drodze takiego prokuratora, który go oskarżał i próbował wzbudzić poczucie winy? Wiecie, moim ulubionym jest no, taki z ciebie chrześcijanin. Jak wielu z was słyszało takie coś? Ja myślę, że chyba wszyscy. Ja, ja nie wiem, czy w ogóle jest ktoś, kto nie spotkał się z, takim, z taką formą, wiecie, dawniej to nawet na mnie działało. Ja w poczuciu winy byłem w stanie, kiedy ktoś takie coś mi zarzucił, przyznać tak, tak, rzeczywiście. I próbowałem no, zadowolić osobę, która mi zarzucała coś takiego. Nie zawsze to było słuszne. Na dzień dzisiejszy, to kiedy ktoś mi sypie takim tekstem, to ja mam wielką ochotę wręcz utwierdzić tą drugą osobę, że tak, tak, rzeczywiście taki ze mnie chrześcijanin. Ale najczęściej tego nie robię tylko staram się w zależności od poziomu irytacji, kiedy usłyszę taki tekst, wziąć od 3 do 10 oddechów, logicznie pomyśleć i odpowiednio do tego odpowiedzieć. Ale ważne jest to właśnie, że kiedy ktoś sypie takim tekstem, żeby złożyć w tobie poczucie winy i ty na to reagujesz, no to to nie jest właściwe. Bóg nie jest zainteresowany tym, żebyś czy ty jemu, czy, ty ko czy komukolwiek innemu służył z poczucia winy. To nie jest motywator Bożego Królestwa. Tak więc ważny jest ten moment właśnie, kiedy na chwilę otrząśnisz się z emocji, poczucia winy i znowu, i znowu trzeźwo ocenisz sytuację. To wszystko sprowadza się do trzeźwego myślenia, prawda? Bo my często działamy w sposób reaktywny. Coś się wydarza, coś ktoś mówi, i my natychmiast reagujemy i czasem później żałujemy, że, że, że pod wpływem emocji odpowiedzieliśmy natychmiast, prawda? Nieraz nam się to zdarzyło, mi to się zdarzyło nieraz. Kolejność w takich sytuacjach jest taka, właśnie kiedy usłyszysz takie coś, co uderza w twoje emocje, nie reaguj natychmiast, zastanów się przez chwilę, jaki chcesz mieć wynik i dopiero wtedy odpowiedz. Wiecie, kiedy my coś instalujemy na komputerze, to na przykład pojawia nam się informacja, czy na pewno chcesz to zainstalować. Albo coś usuwamy, pojawia się komunikat, czy na pewno chcesz to usunąć. Warto, taki, żeby taki komunikat nam się właśnie zaświecił w głowie w takich sytuacjach, czy na pewno chcesz to powiedzieć. Czy na pewno tak chcesz zareagować. Kiedyś były takie maile, skrzynki mailowe, że, za, że jak klikałeś, wyszli wiadomość, to jeszcze przez 5 sekund nie wysyłało tej wiadomości, pokazywał się taki komunikat, czy na pewno wysłać tę wiadomość. Miałeś jeszcze 5 sekund czasu na to, żeby po prostu się ewentualnie wycofać z tej odpowiedzi. Jeśli się nie wycofywałeś, to, to wysyłało wiadomość. I my takiego klika czasami potrzebujemy w głowie. I wtedy postępujemy zgodnie z przekonaniem, a nie zgodnie z emocjami. Jeśli chodzi o poczucie winy, wiecie, to czasami czyś zarzut będzie wyssany z palca i nie musisz się wcale z nim zgadzać, tylko powiedzieć, okej, okay, to jest twoje zdanie, ale według mnie to tak nie wygląda. A już na pewno nie jest OK właśnie, kiedy robisz coś tylko dlatego, bo poczucie winy do tego cię obliguje. Jak już mówiłem, Bóg nie jest zainteresowany tym, żebyś coś, cokolwiek robił z poczucia winy. Wręcz Jezus zrobił wszystko, żeby poczucie winy usunąć z naszego życia, i on nie jest zainteresowany tym, żebyśmy w tym poczuciu winy chodzili. I czasami, gdy masz więcej czasu, możesz sobie wręcz siąść, wypisać, czy rzeczywiście coś jest z twoją winą, czy nie. Wiecie, ja tak mam, że dopóki czegoś nie zobaczę na karcie papieru, to to aż tak bardzo do mnie nie przemawia. Dopiero jak sobie coś wypiszę, wtedy zaczynam widzieć, aha, to sytuacja tak wygląda. Jeśli rzeczywiście okaże się, że coś przeskrobiesz, to wystarczy, że raz przeprosisz, raz naprawisz szkody, bo ja czasem uważam, że ja wolę, że jeśli ktoś zawinie przeciwko mnie, żeby zamiast mnie przepraszać, po prostu naprawił szkodę, wystarczy, że raz załatwić, załatwisz tą sprawę i do niej później więcej nie wracać, a jeśli ktoś później wyciąga względem ciebie tą sytuację, to najczęściej jest to, prawdopodobnie jest to szukanie tego, żeby z ciebie po prostu poddać pewnej manipulacji, i również możesz sobie też się zastanowić, pomyśleć, że być może ktoś odwołuje się do twojego poczucia obowiązku. My czasami mamy nadmierne poczucie obowiązku i znowu siądź sobie, rozpisz coś z twoim obowiązkiem rzeczywiście, a co nie jest. Być może ktoś ma wygórowane oczekiwania względem ciebie. I nie bądź zły na te osoby, które właśnie w ten sposób podchodzą do ciebie, w taki sposób reagują w stosunku do ciebie. Bo wiesz, jeśli takie uczucie się w tobie wzbudzają, czy nadmierne poczucie winy, czy nadmierne poczucie obowiązku, to prawdopodobnie masz ty z tym jakiś problem i to ty przede wszystkim powinieneś zrobić z tym porządek. To, bo wiecie, bo do tanga trzeba dwojga, prawda? Jest manipulant, jest manipulowany. Jeśli ty zrobisz porządek w swoim wnętrzu, czy z poczuciem winy, czy właśnie z tym nadmiernym pożyciom obowiązku, to prawdopodobnie nie będzie zbyt wiele osób, które będą w stanie Tobą manipulować. I teraz, skoro właśnie mówiliśmy, że do tanga trzeba dwojga, to rzućmy okiem na drugą część tandemu Jezebel, czyli na Ahaba. Ahab był królem izraelskim, był strasznie chwiejną osobą. W jednej chwili był w stanie być posłusznym Bogu i jego prorokom, nawet był w stanie pewnego razu oblec się w wór pokutny, co Bóg docenił, a z drugiej strony to Biblia potrzebowuje go bardzo w taki no, radykalny sposób. W I Królewskiej 21-25 Biblia o nim mówi Nie było do prawdy takiego jak Achab, który by się tak zaprzedał, czyniąc to, co zły oczach Pana, do czego przywiodła go Jezebel, jego żona. I to jest właśnie całe podsumowanie tego, kim był Ahab. W tym związku Ahab-Jezebel, to Jezebel nosiła spodnie. To ona grała główną rolę. Ahab był jej uległy i zdominowany przez nią, ale też musimy zauważyć, że również Ahab był niezłym manipulatorem. Wiecie, bo jak dwóch się dobier dobierze, no to jedno drugiego jest warte, prawda? I przeczytajmy sobie Pierwszą Króleską 21.1.7. Tam mamy historię winnicy Nabota. Tam miała miejsce taka sytuacja, że Nabot miał pewną winnicę, która bardzo się spodobała Achabowi, nie wiem z jakiego powodu, ale w każdym razie zapragnął ją mieć. Achab zaproponował Nabotowi odkupienie tej winnicy. Nabot się na to nie zgodził. Powiedział, że mu nie sprzeda. No i jaka była reakcja Achaba? Lecz Nabot odpowiedział Ahabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Ahab odszedł do swego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Izraelczyk Nabot, mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się do łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona zapytała go, czemu jesteś taki posępny, nie przyjmujesz posiłków? odezwał się do niej, rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego, odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub, jeśli wolisz, dam ci także zamian winnicę, a na to nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Znowu ta manipulacja się w Izabelu odzywa, tak nawiasem mówiąc. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. I wiecie, jak sądzicie, Dlaczego Ahab zachował się trochę jak dzieciak? Nie jadł, odwrócił się do ściany. Wiecie, ja myślę, że on chciał, chciał coś zademonstrować i on znał Jezebel i dobrze wiedział, jak ona zareaguje. Więc ja myślę, że Ahab w pewien sposób, przez pokazanie, jak on to bardzo cierpi, chciał pobudzić, można powiedzieć, do działania Izabel. I czasami właśnie można spotkać takie osoby, które przez postawę zobacz jaki jestem biedny, zobacz jak, jak ja cierpię strasznie, prawda? Próbują na nas wpływać i w ten sposób nas manipulować. Wiecie, zdarza się czasami taka osoba właśnie gdzieś, która właśnie próbuje skupić czyjąś uwagę lub też najlepiej uwagę wszystkich właśnie przez tego rodzaju postawę. Zobaczcie jak, jak ja cierpię, jak ja jestem biedny, Tak? Jest to często spowodowane braka, brakami w poczuciu własnej wartości i właśnie Ahab przyjął postawę takiego cierpiętnika. Czasami ludzie, zwłaszcza ci nam bliżsi, którzy wiedzą, że zależy nam na nich, próbują właśnie wykorzystywać w ten sposób nasze dobre serce, manipulując naszymi emocjami. I jest grupa ludzi, męczennicy, można ich nazwać, którzy próbują ci przez postawy wmówić, cierpię przez ciebie, dlaczego mi to robisz? I w ten sposób próbują cię odwieźć od czegoś. Inni przyjmują postawę tak zwanego biczownika i mówią, ukażę siebie przez ciebie, zobaczysz, przez ciebie dostanę zawału, przez ciebie pójdę do szpitala, przez ciebie popełnię samobójstwo. Jest w tym również forma wzbudzania poczucia winy i jest to po prostu najzwyklejsza w świecie manipulacja. Najczęściej na takie sytuacje najlepszą odpowiedzią jest spokój, z reguły, kiedy manipulująca osoba widzi, że jej drobne gierki nie działają na ciebie, rezygnują z dalszych prób manipulowania. I możesz im powiedzieć, nie chcę, żeby ci się coś złego stało, ale to twój wybór. Tak, możesz to zrobić w spokojny, wyważony sposób i nie poddawać się emocjom. Ale są te manipulatorzy, którzy właśnie wygrywają na nieustannym powtarzaniu manipulowania. Można powiedzieć, inną formą manipulacji jest nękanie, usilne powtarzanie pewnych czynności, zachowań, słów, aż do zmęczenia. I w księdze sędziów jest opisana historia Samsona i Dalili. Znamy tę historię też, tak przy okazji. no Widzimy, że bardziej predestynowane do manipulacji są kobiety, prawda? Można tak powiedzieć, aczkolwiek ja też paru facetów, niezłych manipulatorków w życiu spotkałem. Ale wynika to przede wszystkim z tego, myślę, że i dlatego ja kobietom to wybaczam, że z jednej strony kobiety próbują kompensować fizyczną przewagę facetów, z drugiej strony faceci to po prostu tempe emocjonalne kloce, nie bójmy się tego powiedzieć. Kobiety mają bogatszy ten właśnie przekrój emocji, świata emocjonalnego i dlatego łatwiej jest im korzystać, a ponieważ właśnie manipulacja to jest głównie sfera emocji, no to wiadomo, że kobiety będą w tym lepsze. To tak nawiasem mówiąc. W Księdze Sędziów mamy historię Samsona i Dalili. Znowu obszerny fragment Księga Sędziów, 16 rozdział, od 4 do 20. Przeczytajmy tylko Sędziów, 16 rozdział. Od 16 do 17 z wersetu, tam już jest ostateczny efekt, jakby. To też, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, także życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i że do niej brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazyrejczykiem bożym. Tam pamiętacie tą historię? Dalila po prostu chciała się dowiedzieć, jaka jest tajemnica siły Samsona. No i uzyskała odpowiedź. I wiecie, Samson przez różne takie no, żarciki, zbywanie, zwodzenie, kłamstewka próbował Dalile zniechęcić, ale nie zrobił tego. I myślę, żeby po prostu mówił konsekwentnie nie, nie, bez poczucia winy i bez tłumaczenia się, bo czas, wiecie, kiedy zaczynasz się manipulatorowi tłumaczyć, to na tym wygrywa, to już jest dla niego pewien punkt zaczepienia. Więc mów nie z uśmiechem, bez poczucia winy stanowczo i sprawa powinna się zakończyć. Tak więc czasami zdają się tacy manipulanci, a czasami to ty czy ja stajemy się manipulantami, prawda? I to nie jest właściwa postawa w, ani w kościele, ani gdziekolwiek indziej, ani w rodzinie, ani w otoczeniu, ani w pracy. No jakiekolwiek sobie, jakiekolwiek sobie środowisko wyobrazisz, ponieważ manipulacja tworzy pewien nieznośny klimat, w którym nikt dobrze się nie czuje, chyba poza manipulantem. I ja o tym mówię nie po to, żeby nas zniechęcić do relacji z ludźmi. Ludzie są fajni, ludzie są warci poznania, ludzie są warci kontaktu. Generalnie jeśli czasem manipulują, to nie zawsze robią to świadomie. Ale z drugiej strony dobrze jest też, żebyś był świadomy, że czasami ktoś będzie próbował wpływać na twoje życie w pewien nieprawy sposób, w pewien niewłaściwy sposób, Czasami to ty będziesz chciał wpłynąć na czyjeś życie w pewien niewłaściwy sposób. Będziesz miał pokusę do tego, żeby w taką łatwą drogą sobie kogoś przekabacić, że tak powiem. To nie jest właściwe z prostego powodu. Każdy człowiek powinien mieć wolny wybór. I każdy człowiek powinien z pełni przekonania podjąć właściwą decyzję. Dlatego kiedy... Chcesz próbować wpłynąć na kogoś w taki sposób, żeby on dopiero po czasie się zorientował, że to naprawdę nie jest to, co on chciał zrobić, to lepiej się nad tym zastanów. Ale generalnie mówię, relacje są fajne, ludzie są świetni, ale warto być mądrym, jak w stosunku do ludzi postępować. Amen. Uczmy się tego, ja się uczę cały czas, i niech Bóg nas w tym błogosławi. Amen.